To są informacje Polskiego Radia 24. Ślubowanie w Sejmie miało rozwiązać problem, ale on narasta. Wracamy do sprawy nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rosyjski samolot szpieg przechwycony nad Bałtykiem. O akcji naszego wojska informuje szef MON. Najtrudniejsze dopiero przed nimi. W informacjach odliczanie do lądowania załogi Artemisa na ziemi. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Sześcioro sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie. Dwoje z nich ma za sobą ślubowanie także u prezydenta. Czworo nie doczekało się takiego zaproszenia. W opinii polityków koalicji rządzącej wszyscy mogą rozpocząć pracę. Innego zdania jest otoczenie prezydenta i opozycja. Według nich doszło do złamania prawa. Relacja Sylwii Białek.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 I przeszli do pracy. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Ogucki uważa, że po uroczystości zorganizowanej w Sejmie nadal jest 11 sędziów i czterech, jak to ujął, antysędziów. Dzisiaj złożone zostało pewne oświadczenie przez osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec notariusza. Taka jest tego konstatacja, takie są fakty. Fakty są takie, że nowo wybranym sędziom biegnie już kadencja i powinni oni niezwłocznie przystąpić do pracy, tak mówił z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Premier Donald Tusk podkreślał, że w interesie kryptowalutowych firm prezydent walczył jak lew, a w kwestii Trybunału Konstytucyjnego abdykował. Nowo powołani sędziowie zapowiedzieli, że do pracy przychodzić będą. Sylwia Białek, Polskie Radio. A prezes Trybunału Bogdan Święczkowski już zapowiedział, że tylko o dwoje sędziów dopóki do orzekania. Spytamy o to gości poranka. Po informacjach będzie z nami Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, a po ósmej minister energii Miłosz Motyka. Ministra Energii będziemy też dopytywać o ceny paliw. Na światowych rynkach są spore wachnięcia, bo cieśnina Ormus nie została w pełni odblokowana. Jeśli tak się stanie, to jest szansa na spore spadki cen, mówi Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Jeżeli ropa będzie płynąć, to będzie szybciej spadała cena ropy. Wtedy wrócimy do sytuacji znanej z końca wojny dwunastodniowej w 25 roku, kiedy deeskalacja między USA, Izraelem i Iranem doprowadziła do szybkiego spadku cen Europy. Natomiast czy tak rzeczywiście będzie? Nie wiemy tego, jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych może zmieniać nastroje jednym tweetem, no to ta pewność jest cały czas podawana w Wiele zależy od negocjacji pokojowych. Jutro w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, zaplanowano amerykańsko-irańskie rozmowy. Teraz, teraz groźny incydent nad Bałtykiem. Pojawił się tam rosyjski samolot Szpieg. Polska poderwała myśliwce i przechwyciła maszynę. Poinformował o tym wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W serwisie X napisał, prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej. Przechwycona maszyna to rosyjski IŁ-20. Operował w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Urządzenie pozwala na identyfikację samolotów i kontrolę radarową. W informacjach Waszyngtoni zaskakujące wystąpienie Melanie Trump, pierwsza dama USA, zaprzeczyła jakimkolwiek powiązaniom z Jeffreyem Epsteinem. Jednocześnie wezwała kongres do zorganizowania publicznych przesłuchań, które umożliwiłyby ofiarom seksualnego przestępcy złożenie zeznań na kapitolu. Apel pierwszej damy o podjęcie działań bezpośrednio podważył bieżący przekaz płynący od Dona Trumpa, ponownie kierując uwagę na temat, który zaczął już zanikać w dyskursie publicznym w cieniu konfliktu z Iranem. Prezydent Donald Trump oraz jego najbliżsi współpracownicy starali się bagatelizować sprawę Pstina jego ofiar, wielokrotnie i publicznie oświadczając, że kraj jest gotowy pójść naprzód. Melania Trump w specjalnym oświadczeniu podkreśliła: I never been friends with Epstein. Donald and I Nigdy nie przyjaźniłam się z Epsteinem. Donald i ja byliśmy od czasu do czasu zapraszani na te same przyjęcia co Epstein, jako że przenikanie się kręgów towarzyskich jest zjawiskiem powszechnym, aby była jasność. Nigdy nie łączyła mnie żadne relacje z Epsteinem oraz jego partnerką, or Glenn Maxwell. Maxwell. Mówiła Melania Trump. Źródła stacji CNN na kapitolu podkreślały zdziwienie oświadczeniem pierwszej damy, przyznając, że nie są pewne, co skłoniło żonę prezydenta do wydania tak nietypowego wystąpienia, choć szybko zyskało ono poparcie obu partii. Informował Jan Pachlowski. U nas jeszcze odliczanie do powrotu astronautów na Ziemię. Po godzinie drugiej w nocy załoga misji Artemis II powinna wodować na Pacyfiku. Według ekspertów lądowanie będzie najtrudniejszym zadaniem misji. Statek Orion wejdzie w atmosferę Ziemi z rekordową prędkością 40 tys. km na godzinę. W momencie wchodzenia w atmosferę naszej planety będzie narażony na ogromne przeciążenia i temperaturę. Wyjaśniał Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Ważny będzie każdy szczegół. Lądowanie na żywo będą śledzić miliony ludzi na całym świecie. Przypomnijmy, misja Artemis 2 to próba generalna przed powrotem człowieka na Księżyc. Załogowy lot zaplanowano za dwa lata. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce już wstało i nieśmiało wygląda z chmur. Piątek według IMGW będzie dość pogodny, choć z biegiem dnia może się chmurzyć. Padać nie powinno, przelotny deszcz jeśli się pojawi to dopiero wieczorem na zachodzie. Na termometrach przeważnie okolice 10 stopni, chłodniej na podchalu i Podlasiu 5 do 8 stopni. Poranek w Polskim Radio 24. I 6,5 minuty po godzinie siódmej. Grzegorz Wączczak witam wszystkich tych, którzy dołączyli do nas. Razem będziemy do godziny dziewiątej. Mamy piątek i to jest dobra wiadomość. Mamy piątek, 10 dzień kwietnia. To setny dzień roku. Będzie trwał 13 godzin i 34 minuty. A imieniny obchodzą Apolonia, Makary, Małgorzata i Michał. Czyli 3 razy M i A. Najlepsze życzenia od nas, od polskiego Rady. 24. Politycy już czekają, więc oni podobno niecierpliwi, bo jak nie zaprzysięgną, nie przyjmą ślubowania zaraz, to plan B wchodzi, więc nie chcemy żadnego planu B. 7 minut po siódmej. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. Planu B nie będzie. Będzie plan A, czyli plan y, porozmawiania z naszym pierwszym gościem, wiceministrem sprawiedliwości Arkadiuszem Merchom. Dzień dobry panie y, ministrze. Dzień dobry panie redaktor. No żałujemy bardzo, że nie jest pan z nami tutaj w studiu, ale rozumiem, że ważne sprawy pewnie hmm. zawodowe też y, y, pana skierowały w inne miejsca stolicy, podejrzewam. Tro, trochę tak. Dzisiaj też aktywności poza Warszawą po prostu. Panie ministrze, jak pan wczoraj słuchał późnym popołudniem szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który mówił, że to, co wydarzyło się w czwartek w Sejmie, to ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to jest groteska i to jest polityczna chucpa. To, co pan sobie myślał? Chyba, że zażartował sobie pan minister Bogucki, ale sytuacja jest niestety śmiertelnie poważna. Stanęliśmy przed bardzo trudną sytuacją i bardzo trudnym dylematem. Mianowicie, jak państwo musi, jak państwo powinno zareagować na, oczywistą, na, oczywistą, na oczywiste zaniechanie swoich obowiązków przez, przez głowę państwa za tą oczywistą próbę destrukcji, wybor, destrukcji w procesie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I państwo polskie stoi przed takim wyborem: czy biernie czekać? I się przyglądać i być skazanym na te humory pana prezydenta i jego kancelarii, czy też y, działać y, nawet właśnie y, szablonowy, być może y, nietypowy, ale y, stawieni pod ścianą y, jedyny możliwy sposób. Jak wsłuchiwaliśmy się wczoraj w te słowa Boguckiego, jeszcze zostaniemy przy tym temacie, panie ministrze, to uh -huh. y, y, y, mam wrażenie, że zupełnie inaczej na tę sprawę patrzył właśnie y, y, ośrodek prezydencki. Patrzy tak naprawdę. Y, padły takie oskarżenia pod y, adresem ekipy rządzącej też pod adresem Sejmu, że tak naprawdę ci sędziowie zostali w jakiś sposób zmanipulowani, którzy wczoraj przyszli i odbierali to ślubowanie, no bez udziału prezydenta, ani by miało być wobec prezydenta. Mhm. I tutaj, czy tu się rodzi też takie pytanie, czy ten zapis, ślubowanie mhm. wobec prezydenta, no, musi być w obecności prezydenta, mhm. czy może być właśnie no, w takiej formie, że przyjął to Sejm i zostanie to wysłane, rozumiem, tak mam mhm. do prezydenta pocztą, czy... No, znaczy po pierwsze, no, zakładanie, że ktokolwiek z tych wybitnych prawników byłby w jakiś sposób zmanipulowany. Jest po prostu żywą kpiną. Tak? Proszę zauważyć, że cała szóstka tych wybitnych prawników po wyborze przez Sejm do, do Trybunału Konstytucyjnego apelowała i prosiła pana prezydenta o zorganizowanie, o zorganizowanie ślubowania, deklarując gotowość do objęcia swoich obowiązków. I jeśli cofniemy się troszkę w czasie... I us przypomnimy sobie słowa pana także ministra Boguckiego, tego samego dokładnie, który kilkukrotnie mówił, że są pewne wątpliwości co do procedury wyboru. I tym uzasadniano w tamtym czasie odwlekanie tej procedury ślubowania. Następnie, tak troszkę przepraszam, ni z gruszki, ni z pietruszki wpłynęło zaproszenie dla losowo wybranej dwójki osób, yy, dwójki sędziów yy, z zaproszeniem na ślubowanie. To też stało się dokładnie tak z dnia na dzień, w jakichś tajemniczych okolicznościach i też w sobie nie było dość tajemniczej do udziału, w dość tajemniczej ceremonii. I my później nie usłyszeliśmy żadnych słów wyjaśnienia. I ani deklaracji, że tamta czwórka pozostała będzie zaproszona do Pałacu Prezydenckiego, czy też nie będzie, były tylko takie snucie, że pomyślimy, zastanowimy. A, a czy, i do, do którego momentu mielibyśmy czekać? Tak jak z, nie wiem, z ambasadorami, kiedy to czekanie trwa już kilka miesięcy i nadal w placu prezydenckim nie ma żadnej decyzji, to to jest ewidentna próba, byłaby próba sparaliżowania. No, Dlatego... minister... Tak proszę. A minister Bogucki odpowiada na to, nie jak o to, o to, o czym pan mówi panie ministrze, że no przecież mogli się wstrzymać, mogli poczekać, bo jak wczoraj podkreślał, nikt z przedstawicieli kancelarii prezydenta nie mówił, że ślubowania nie mhm. będzie pozostałej czwórki, czworga tych sędziów. No to, no to zostawiamy dwa pytania. To dlaczego nie zaproszono tej czwórki pozostałej na tą samą uroczystość, kiedy zaproszono dwie osoby? Jakie były przeciwwskazania, nad czym się w, w przypadku tej czwórki trzeba zastanawiać, a w przypadku tej dwójki nie trzeba było się zastanawiać. A po, po drugie stosując że tak powiem, analogię do y, działań Kancelarii Prezydenta, patrzymy ile muszą czekać ambasadorowie. Naszy, naszy, naszy wszyscy możemy udawać, że y, y, Kancelaria Prezydenta posługuje się jakimiś racjonalnymi argumentami, ale to by było po prostu udawanie. Tam jest próba takiego wmówienia, że traktują tą cały wybór Trybunału Konstytucyjnego poważnie, a to jest tylko i wyłącznie polityczna, polityczna gra na przeczekanie, na zrobienie złośliwości, na utrudnianie, na paraliżowanie. Albo jesteśmy od tego, żeby państwem zarządzać i zapewniać instytucjom sprawne funkcjonowanie, albo tak będziemy w tego kotka i myszkę z pacem prezydenckim sobie grali, tylko no, że jesteśmy w, wszyscy dorośli i jesteśmy w, w, w normalnym europejskim państwie. Nie możemy być zakładnikami y, pewnych sobie gierek pana ministra i pana prezydenta. A nie obawia się pan, panie ministrze, że właśnie ta zabawa w kotka i myszka będzie trwała nadal, no bo wczoraj y, po tym, co wydarzyło się w Sejmie, y, ci sędziowie... E, chcieli pójść do pracy, do Trybunału Konstytucyjnego, no zostali wpuszczeni, no, ale jak potem uh -huh. prezes Święczkowski mówił, że no, ta dwójka, e, która została e, m, zgodnie z normą konstytucyjną według prezesa Trybunału, zaprzy, znaczy zaślubowana, no, nazwijmy to tak, uh -huh. e, może przyjść do pracy, dostanie biurko, dostanie m, sprawy, no ale e, pozostała czwórka, no to może sobie tylko odwiedzać Trybunał na zasadzie wejścia gościa. Są mile widziane jako gości, ale nie jako sędziowie. To nie będzie Przecież to właśnie ja już, ten kotek i ta myszka? Ja już bym sobie na miejscu pana prezesa Święczkowskiego darował sobie uszczypliwości, u zwłaszcza że to jest osoba, która no jakby wprost już wiele lat temu wpisała się w obóz polityczny PiSu i jego, jego funkcja w Trybunale, jak, jak widzimy, ma bardziej charakter polityczny niż, niż prawny, związany z pełnieniem funkcji w Trybunale, w trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podlegają zgodnie z przepisem Konstytucji Konstytucji. Koniec. Ustawa jest wiążąca i yy, ma określić sposób procedury wyboru yy, i, ewentualnie, i, i określić już sposób funkcjonowania samego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast proces wyboru został yy, przeprowadzony jednoznacznie prawidłowo. Kancelaria Prezydenta to potwierdziła. Pan Świętkowski zresztą tymi słowami również potwierdził prawidłowość wyboru. I teraz jest tylko pytanie, czy wszystkim nam zależy, żeby sędziowie orzekali w Trybunale Konstytucyjnym po prawidłowym wyborze przez Sejm, czy też uważamy, że można sobie na dowolnych później etapach decydować o tym, czy sędzia może orzekać, czy też nie może orzekać. Proszę zauważyć, że ślubowanie nie jest elementem procesu wyboru. Nie jest. Wybór jest rozpoczęty i zamknięty w procedurze sejmowej. I sędziowie Trybunału mają pełną legitymację do tego, żeby orzekać. Tak samo jak w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak w przypadku innych urzędów w Polsce ślubowanie ma charakter uroczysty pewnej deklaracji wobec narodu, wobec społeczeństwa pewnej deklaracji wypełniania swoich obowiązków w sposób rzetelny, ale to nie jest przesądzające, czy można pełnić swój urząd, czy też nie. No, proszę zauważyć, że takie ślubowania składają posłowie na pierwszym posiedzeniu wobec marszałka seniora. Czy bez takiego ślubowania taki poseł nie byłby wybranym posłem i nie mógłby, co do zasady, wypełniać swoich obowiązków tylko dlatego, że marszałek senior odmówiłby mu złożenia takiego ślubowania? Czy wybrany prezes IPN-u, czy osoba wybrana na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w prawidłowej procedurze nie mogłaby przystąpić do pełnienia swojego urzędu tylko dlatego, że z przyczyn politycznych marszałek Sejmu odmówiłby przyjęcia ślubowania szukając jakichś e, argumentów. Doszlibyśmy naprawdę do, do e, całkowicie absurdalnej sytuacji, gdzie jedna osoba z bliżej nieznanych przyczyn odmawiając zwyk czysto uroczystej, ceremonii zablikowałaby funkcjonowanie instytucji często osadzonych w samych przepisach konstytucji. No to proszę zauważyć, do jakiego absurdu moglibyśmy doprowadzić, gdybyśmy takie rozumowanie przełożyli na wszystkie inne organy państwa. Ale zdaję sobie pan sprawę, panie ministrze, że do takiego, do takiego absurdu może dojść i nie jest to taki political fiction tak naprawdę, no bo ta druga strona tego sporu politycznego, mówimy o prezydencie, o tej kancelarii, o otoczeniu pana prezydenta, no jako kontra... Skąd argument w debacie, dyskusji, z, chociażby z parlamentem, czy też z wami, z, z rządem, no chociażby właśnie podaje ten argument, o którym pan przed chwilą powiedział. Czyli też sobie nie wyobrażają, żeby ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym świeżo wybrany prezydent składał, no na przykład, w, nie wiem, w, przed notariuszem albo nagrał y, jakieś wideo i wysłał to do Zgromadzenia Narodowego. A rozumiem, że... W tej sytuacji, tego sporu, no możemy sobie wyobrazić taką sytuację. I co wtedy? Wtedy też prezydent, no byłby tym prezydentem zaślubionym oficjalnie, nie byłby zaprzciężonym oficjalnie. Pan, panie ministrze, mówię to po to, bo myślę sobie, że no gdzieś musi, musi być jakaś ściana. W którymś momencie jedna, druga strona musi powiedzieć, kończymy to, idziemy dalej. Naprawiamy te instytucje państwowe. Okej. Dobrze, tylko proszę zwrócić uwagę, po co się w państwie wymyśla... Przepisy i ustanawia pewien, pewien sposób procedowania, żeby państwo, instytucje i obywatele nie byli zakładnikami woli politycznej. My nie jesteśmy w sferze woli, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce. My jesteśmy w sferze przepisów prawa. My jesteśmy w sferze przepisów takich samych dla wszystkich. Proszę sobie wyobrazić, co by się działo w sierpniu ubiegłego roku kiedy marszałek Hołownia by odwlekał miesiącami zwołanie zgromadzenia narodowego. Co byśmy słyszeli z ust polityków PiSu? O zamachu stanu, o łamaniu prawa. No różnego rodzaju pewnie sytuacje byśmy miały miejsca. Ale na końcu pan marszałek wiedział, że był zobowiązany i zwołał to. I temat został... Chociaż było dużo więcej wątpliwości co do procedury, ale... Był taki obowiązek, i obowiązek został wypełniony. Dlatego wszyscy poruszamy się na podstawie przepisów prawa, bo one ograniczają wolę polityczną. A tutaj Kancelaria Prezydenta, pan prezes Święczkowski swoją wolę polityczną stawiają ponad te przepisy. Gdyby się wszyscy. Tak jak w, w tamtym czasie Marsza Kłownia. i w tym czasie kancelaria Prezydenta zastosowała do przepisów i do obowiązków, w ogóle byśmy nie mieli tej dyskusji. W ogóle byśmy dzisiaj zajmowali się rzeczami zupełnie, zupełnie innymi. Problem tylko polega na tym, że wolę polityczną stawia się ponad przepisy prawa. Niestety ob, ob, obracamy się w, w, w sferze nie tylko prawa, ale też no, właśnie utrudniania tak naprawdę realizowania tego prawa, nazwijmy to tak. Jak, co pan widzi na końcu tej drogi, tej opowieści o tym, co się dzieje teraz wokół tego Trybunału Konstytucyjnego i no, zaprzysiężenia bądź nie w sumie sześciorga sędziów, chociaż wczoraj oni wszyscy tak, takie ślubowanie złożyli przed parlamentem, ale no, jak słyszymy ze strony prezydenckiej nie jest to akceptowane. Jaka jest, tylko, jaki jest finał tej tylko, sprawy, Pana Nasze, powiem tak, tutaj zdanie z strony prezydenckiej nie ma większego znaczenia, że oni mogą twierdzić, może nawet się oburzać, ale to jest prawnie bez znaczenia w tym sensie, że mamy do czynienia z wybranymi sędziami Trybunału, którzy... No będąc pozbawieni możliwości właśnie przez kancelarię prezydenta złożenia tego ślubowania uroczystego wobec prezydenta, który w takich okolicznościach jest pewną emanacją narodu. Kilka orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego pięknie to poopisywała, jaka jest rola i dlaczego prezydent, a nie ktoś inny. To jest złożenie nie stricte wobec jednej konkretnej osoby, tylko prezydent i koniec, tylko prezydent tutaj... Jakby jest przedstawicielem narodu, wobec którego sędziowie ślubują i deklarują, deklarują pracę. Prezydent nie chce, odmawia swojego obowiązku. Złożono w innej formie uroczystą wobec społeczeństwa i przecież nawet ta uroczystość w Sejmie była dużo bardziej doniosła niż to zaprzysiężenie, które zorganizował pan prezydent kilka dni temu dla dwójki, dwójki, dwójki sędziów. I teraz... I idą do, idą do pracy, mają prawo wypełniać swoje obowiązki. Jakie będą dalsze losy, być może także prawne? Zobaczymy. Padają y, propozycje różne, żeby nawet już, już być może w jakichś skrajnych okolicznościach, ale może skierować, nawet do sądu pracy powództwo o, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o ile ta sytuacja kwalifikowałaby się do tego typu powództwa. Znaczy pewnie będą kolejne próby poszukiwania narzędzi właśnie prawnych, żeby móc dochodzić swoich, swoich praw. Tylko proszę zauważyć, w, jakim, w jakiej sytuacji do, do, doprowadzamy my jako państwo. W tym sensie, że sędziowie Trybunału wybrani w sposób prawidłowy muszą podejmować niestandardowe kroki, żeby móc wykonywać swoje obowiązki, bo ktoś ich tego pozbawia. Panie ministrze, jakby pan był takim sędzią, tym, który nie złożył tego ślubowania przed prezydentem, a przed, tak jak wczoraj przed parlamentem, to pan by poszedł dzisiaj do pracy, do trybunału? Domagałby się pan biurka? Domagałby się pan sprawy? Ja się, ja się nigdy nie, nie lubię stawiać Ale no, Ale spróbujmy, spróbujmy pogdybać. Proszę, Jakie proszę, są narzędzia widzili... prawne? Widzieliśmy po wczorajszym dniu, że te osoby tak stawiły się do, do, do, do pracy i zobaczymy, jak się będzie dalej rozwijała, rozwijała sytuacja. No Tutaj nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań, żeby te osoby nie zostały dopuszczone nie zostały dopuszczone do, do orzekania, ale nie chciałbym tutaj antycypować przyszłości i zapowiadać tego, co się stanie w najbliższych dniach. Dużo się może dziać też jakby wewnątrz Trybunału, o czym my po prostu nie będziemy wiedzieli, nie będziemy tego widzieli. No, dochodzą do nas także takie informacje, które możemy przeczytać w, w, w mediach, że sama sytuacja w Trybunale jest dość złożona i i nie zawsze i nie we wszystkim pan, pan sędzia Święczkowski ma poparcie wśród innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak więc zobaczymy. Sytuacja w mojej ocenie jest rozwojowa. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Arkadiusz Myrcha, wiceminister Sprawiedliwości Koalicja obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do miłego dnia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Za. 7 minut będzie 7:30. Przegląd prasy. I taki bardzo szybki, co wybiorą światu Węgrzy? Pyta rzecz pospolita na pierwszej stronie, bo wybory już w najbliższą niedzielę i to najciekawsze wybory w Europie od jakiegoś czasu. Agnieszka chce coś dodać? Chciałam no. przeczytać właśnie o tych wyborach. No zaraz ci udostępnię gazetkę, zaraz ci udostępnię. Ale wiesz, tutaj na przykład możesz przeczytać też artykuł o tym, że partie się łączą, dzielą, likwidują nazwy i, i wszystko może skończyć się Mówimy tym, że... O tej partii? Tak, że Janusz Korwin-Mikke i Sławomir Męcen y, się połączą. Oj, to będzie Partia ciekawa. Korwin po połączeniu z radykalną prawicą przestanie istnieć. Jak się łączy to po to, żeby przestać istnieć, naturalne, logiczne. Obie partie odbyły już konwenty, na których podjęły stosowne decyzje. Dokumenty są w sądzie, mówi Rzeczpospolitej Janusz Korwin-Mikke, był lider Konfederacji. Potwierdza, że jego ugrupowania podejmuje działanie yy, mające uchronić przed konsekwencjami yy, przełożenia terminu, który minął 31 marca ubiegłego roku. No to trochę się za zakiwali. Cena kłamstwa w wypadku Szydło. Byli oficerowie BOR, którzy usłyszeli zarzuty za fałszywe zeznania w, o wypadku przed, sprzed 9 lat mogą stracić nie tylko stanowiska, ale także resortowe emerytury. Czarne chmury zbierają się także nad policjantami, i prokuratorami. O tym też Państwo mogą przeczytać w Rzeczpospolitej. Polska Metropolia Warszawska z kolei w jeszcze koniec ery Wiktora Orbana. Jeszcze ze znakiem zapytania, ale na szóstej i siódmej stronie więcej Państwo na ten temat przeczytają, bo to, jak mówiłem, najciekawsze wybory Michał Zabłocki mówi tak, na Węgrzech lepiej żyje się głównie znajomym i rodzinie Orbana. O tym, dlaczego neoliberalna demokracja okazała się wydmuszką i co po dwóch dekadach rządów Orbana zostało z państwa prawa. Orban nie wzmocnił demokracji węgierskiej. Węgry stały się niedemokratycznym, quasi-autorytarnym krajem, mówi Michał Zabłocki, dziennikarz, autor i komentator zajmujący się Europą Środkową. Rozmowa z nim e, o tym, jak, w jakim kierunku Węgry mogą podążać i co się stanie po poniedzieli. O tym też Państwo tam przeczytają. W wyborczej z kolei pytanie, co dalej z Trybunałem, Polskim Trybunałem Konstytucyjnym, bo wczoraj było zaprzysiężenie, wczoraj było przyjęcie ślubowania w Sejmie, w sali kolumnowej Sejmu, no ale nie wszyscy uznają to ślubowanie. Niektórzy twierdzą, że to w ogóle jakieś spotkanie towarzyskie, a nie, a nie ślubowanie, bo przecież nie było prezydenta. Za to marszałek Czesłasty, cytowany dzisiaj na pierwszej stronie wyborczej, mówi tak. Jak po dzisiejszym wydarzeniu procedury ślubowania wobec prezydenta uważam za zamkniętą i skończoną. Prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa a nie jego interpretacji. Czytamy na pierwszej stronie dzisiejszej, yy, dzisiejszej wyborczej, wewnątrz numeru też oczywiście o tym, że Madziar w Bastionie Fideszu kilka dni przed wyborami przywódca partii Tisza, bo to on ta partia yy, w wyborach, yy, w, wyborach yy, w wynikach sondaży przoduje yy, opowiedzą się po 5-6 miejscowości dziennie yy, odwiedzają przywódca Tisza odwiedza w Badzi, do której przyjechali na jego wiec. Fidesz wygrywa w od 98 roku, ale to chyba już przeszłość. Różnica w sondażach jest ogromna. Tyle jeśli chodzi o przegląd prasy. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Minęła 7.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska nie wyklucza złożenia pozwu do sądu pracy, jeśli prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuści jej do orzekania. Wraz z pięciorgiem sędziów złożyła wczoraj ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu i w obecności notariusza. Prezes Trybunału uważa taką formę za zaprzysiężenia za niekonstytucyjną. Jego zdaniem ślubowanie powinno odbyć się w obecności prezydenta. Anna Korwin-Piotrowska powiedziała w TVP Info, że oczekuje od Bogdana Święczkowskiego dopuszczenia do pracy. Będę przechodziła do Trybunału Konstytucyjnego, powiedziałam to panu Bogdanowi Święczkowskiemu, że będę oczekiwała dopuszczenia mnie do orzekania. Naszym obowiązkiem jest skorzystanie ze wszystkich możliwości prawnych, które pozwolą nam wykonać obowiązek wobec obywateli, żeby zapewnić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Poza Anną Korwin-Piotrowską ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu złożyli sędziowie Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki uroczystość w Sejmie nazwał farsą i pogwałceniem Konstytucji. Pieniądze z Narodowego Banku Polskiego nie zasilą w tym roku budżetu państwa. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że ubiegły rok bank zakończył stratą.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 Gdyby NBP wykazał zysk, 95% tej kwoty trafiłoby do budżetu państwa. Adam Glapiński poinformował też, że Bank Centralny zwiększył zapasy złota i obecnie posiada 580 ton tego kruszcu. Środowiska uczniowskie krytykują nieobowiązkową edukację seksualną. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zdecydowała, że od września edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, jednak by uniknąć politycznych kłótni, zagadnienia związane ze zdrowiem intymnym pozostaną fakultatywne. Lider akcji uczniowskiej Paweł Mrozek jest rozczarowany decyzją ministerstwa.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 biegun ciepła, Białystok plus 1,7 stopnia, biegun zimna i Jelenia Góra 6,8. Tak to wygląda w odczytach z godziny 7, a jak wygląda temperatura odczuwalna, no też Białystok i Jelenia Góra plus 1, minus 7, tak to wygląda większość kraju, a ta mapka ładnie wygląda w tej chwili, tylko w Stoku jest powyżej zera, wszędzie indziej mróz, mróz o poranku i to jeszcze o godzinie 7, a jak to będzie w ciągu dnia, drodzy Państwo, no już spieszę donieść Temperatura nas dzisiaj nie będzie rozpieszczać. 5 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum, 11. I to jest maksimum na dziś na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami na zachodzie oraz na wybrzeżu porywisty, południowy i południowo-wschodni. A zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, a wieczorem na południowym zachodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu. Powyżej 700 metrów nad poziomem morza, czyli bliżej gór, to będzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Ciężko tak wybrzmiało 10 kwietnia. Śnieg za 26 minut ósma. może jakiś hokej, albo curling, albo skoki narciarskie. A propos tego oba. śniegu chciałem powiedzieć, że 10 nawet stycznia, czy grudnia to śniegu na pewno nie będzie w Katarze, w Dausze. Tam zawsze gorąco. No i tam produkują śnieg, spokojnie. O, o masz rację, tak. Niekluczone, nie że będą jakieś zawody w skokach narciarskich już niedługo też tam gdzieś na pustyni, prawda, i, i w jakiejś hali. Zresztą takie pomysły już były, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale na razie do tego nie doszło. W każdym razie no jest konflikt na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, ten konflikt się przeciąga. No i to ma wpływ również na, na sportowców, na zawody sportowe. Tam zawsze w tym regionie było dużo tych zawodów sportowych, bo przecież i, i rajdy, i wyścigi różne, i Formuła 1, ale także zawody piłkarskie, bo tam przecież, czy w Arabii Saudyjskiej, no, dokładnie tak. powstało trochę, były Mistrzostwa Świata, no i teraz trzeba to wykorzystywać. Jeżdżą europejskie zespoły, rozgrywają tam za duże pieniądze, nawet jakieś spotkania pochorowe. Włosi się w tym wyspecjalizowali, że od, od lat rozgrywają tam swoje mecze właśnie o ważne Trofea. Natomiast wiadomo, jest konflikt, są problemy z lotami, no i też z bezpieczeństwem, dlatego odwołane, właściwie przełożone zostały zawody inauguracyjne sezon lekkoatletyczny, bo zawsze tam w Katarze się to odbywało. W dalsze 8 maja miała być diamentowa liga. Przeniesiono ją na razie na 19 czerwca, ale też nie mamy pewności, że te zawody tam się odbędą. Już wcześniej wiadomo było, że nie będzie Formuły 1 w Bahrajnie i w Arabii Saudyjskiej Grand Prix Kataru. Jeśli chodzi o MotoGP, czy tego samolotu, tego meczu, który miał się odbyć Hiszpania-Argentyna, mecz piłki nożnej. Także na pewno spore zamieszanie, jeśli chodzi o Bliski Wschód, również o imprezy sportowe. Mamy nadzieję, że to się będzie powoli wyciszać i, i, i ten sport, to życie normalne w tym regionie wróci. Jeśli chodzi o piłkarskie rozgrywki, to Liga Mistrzów mieliśmy we wtorek i w środę. Wczoraj Liga Europy, Liga Konferencji. FC Porto z Janem Bednarkiem w składzie zremisowało z Nottingham Forest 1 do 1. To pierwszy ćwierćfinał meczu Piłkarskiej Ligi Europy. Aston Villa z Mattem Kaszem wygrała na wyjeździe z Bolnią 3 do 1. Freiburg pokonał Celtic Vigo 3 do 0. Rewanże 16 kwietnia. Tymczasem w pierwszych meczach ćwiercinałowych piłkarskiej Ligi Konferencji. Kluby, które w poprzedniej rundzie, pamiętamy, wyeliminowały polskie drużyny grały ze zmiennym szczęściem. Szachtar Doniec w Krakowie wygrał z AZ Alkmaar 3 do 0. Fiorentina przegrała w Londynie z Crystal Palace 0 do 3. A u nas mamy Puchar Polski. Raków pokonał GKS Katowice w serii rzutów karnych 4 do 2 w półfinale tych rozgrywek po regulaminowych 90 minutach było 3 do 3. Po dogrywce 4 do 4. Oliver Zych, Bramka Szrakowa, obronił dwa rzuty karne. Drużyna jest największym bohaterem, bo uważam, że, że chłopaki się spisali na medal. Ja tylko dopełniłem, dopełniłem moją, moją rolę, pracę. No więc jestem, jestem zadowolony z, fi, z finałowego wyniku. Finał na narodowym to jest marzenie każdego chłopaka, który zaczyna grać w piłkę w Polsce. Więc dla nas w tym sezonie dużo się działo, bardzo dużo się działo. Taki finał to na pewno, na pewno buduje. I jeszcze opinia pomocnika GKS-u Bartosza Nowaka. No wygrana drużyna jest jedna, ta, która pojedzie na narodowy, a, a, a niestety to, to nie, jesteśmy, nie jesteśmy my. Ale na pewno wracamy z no, podniesioną głową, no taki jest sport, ktoś, ktoś musiał przegrać. My walczyliśmy tak, jak dzisiaj potrafiliśmy. Ten mecz był tak szalony, że, że, że, że nie wiem, czy grałem w tak szalonym meczu. Myślę, że dobre widowisko i, i, i, i oby więcej takich, bo po takim, na takim mecze się chyba przyjemnie chodzi, takie mecze się przyjemnie ogląda. W finale 2 maja na Stadionie Narodowym rywalem drużyny z Częstochowy będzie Górnik Zabrze, który wśród Żodę wygrał z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz 1 do 0. A dziś początek sezonu w ważnej dla polskiego sportu dyscyplinie. Rusza oczywiście żużlowa Ekstraliga, tytuł broni pre-Storuń. Rządzą rewanżu pała Motor Lubin z Bartoszem z Marzlikiem. To jest sześciokrotny mistrz świata, no ale w poprzednim sezonie nie udało się wygrać tych rozgrywek. Przed rokiem w finale właśnie Motor przegrał z Toruniem. A nie, nie wiem, Grzegorz, czy lubisz ten taki charakterystyczny zapach tego, mówi się, że to metanol, ale to nie metanol, tylko wyobraź sobie, że to jest olej rycynowy, który dolewają tam do silników żużlowcy, no i on właśnie dziela taki zapach charakterystyczny. Jak ktoś z Państwa się pojawi kiedyś na stadionie żużlowym, to na pewno na pewno to będzie... To I i ten takie... zmieszane z tym żużlem jeszcze, Tak, tam no, dokładnie, w spodopon... także no to jest tak. nieodłączny element. I hałas też. Także w Polsce bardzo popularna dyscyplina. Beniaminkiem jest Unia No Co ciekawe, dyrektorem zarządzającym został tam były trener reprezentacji Polski, Rafał Dobrucki, który ma pełne ręce roboty. No jest początek sezonu. Wiadomo, że tutaj co chwilę sparingi, treningi, nowe opony, dużo testowania. No widzimy po wynikach nie tylko naszej drużyny zawodników poszczególnych, ale w po różnych innych zawodach, że ciągle trwają poszukiwania. Nie po to Unia Leszno weszła do klasy, żeby teraz się jakby tutaj odpychać od, od jakichś fajnych wyników. No po to startujemy, przygotowujemy się, żeby walczyć o te najwyższe cele. Oczywiście z pokorą i tu z respektem i szacunkiem. Thank you. Wiemy, jaka ekstraliga jest wyrównana, aczkolwiek, no myślę, że jeśli będzie zdrowie, to nas na tą pierwszą czwórkę stadzi o to będziemy walczyć. Dziś dwa mecze żóżlowej ekstraligi Unia, Lesznowłóknia, Szczęstochowa, Sparta, Wrocław, Faloba, Zielona Góra. A ja na koniec jeszcze o kontrowersyjnej sprawie w Norwegii, bo dwa miesiące prawie zostały do inauguracji mundialu, o tym mundialu mówiliśmy godzinę temu, ale w Norwegii, no rozgorzała dyskusja, bo się okazuje, że te mecze, Norwegowie wracają po 28 latach do mundialu, ma być ogromne zainteresowanie Mecz Mecze będą oczywiście w nocy, bo to jest przesunięcie czasowe Stany Stanach uh -huh. Zjednoczonych, Ameryka Północna. No i pojawił się problem ze sprzedażą alkoholu w lokalach, no bo w Norwegii jest prawo, które mówi o tym, że do trzeciej w nocy można to serwować, a po trzeciej w nocy już nie. A te mecze będą też później. No i okazuje się, że władze stolicy zdecydowały, że w tych lokalach, które udowodnią, potwierdzą, że transmitują rozgrywki piłkarskie, będzie można ten całą dobę sprzedawać ten alkohol. Natomiast no okazuje się, że mieszkańcy mieszkańcy się buntują i prawie 50% mieszkańców mówi, że absolutnie nie interesuje nas to, że będzie mundial. Alkoholu w nocy sprzedawać nie można. I tak, znając tych, którzy by chcieli na tym zarobić, to i w aptekach i w punktach gastronomicznych. Ale w takich czy w Norwegii? Nie, czy w Norwegii? No, wszędzie no, to by, to wszędzie może by transmitowali. No, będziemy się sprawie przyglądać. To ciekawa ciekawa, ciekawa sytuacja w Norwegii. No, ale cieszymy się ich szczęściem, że dwa, po 27 latach. Lata. Lata. No. Cudownie, cudownie. Białe. Ciekawe, jak, jak, jak im pójdzie. E, trzymamy kciuki. Bo tam dużo Polaków w Norwegii, więc Przecież to też ci. będą kimicować. Rafał Bała o sporcie mówił. Dziękuję. Dziękuję. A my wcześniej trzymamy kciuki za ciekawe wybory. O, może tak, bo to na pewno są ciekawe wybory, ale jak się potoczą i co się po nich wydarzy, to dowiemy się tak naprawdę chyba w nocy z niedzieli na poniedziałek, bo tam, tam, czyli na Węgrzech, gdzie się za chwilę wybieramy, drodzy państwo, zabiorę państwa na Węgry, e, szybko liczą. E, do niezwykle mocno obserwowanych także w Polsce wyborów zostało, w parla, e, parlamentarnych na Węgrzech zostały tylko dwa dni. E, pierwsze pytanie czy mają nad Dunajem ciszę wyborczą i jak oni to liczą? A może mają jakieś sondaże z ostatniej chwili? Piotr Piętka jest z nami. Witaj Piotrze, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Powiedz, jak ostatni dzień węgierskiej mhm. kampanii wygląda? Ja cały czas się zastanawiam, ponieważ poza anteną rozmawiałem z wydawczynią i ja niestety jestem smutny, że GKS Katowice przegrał. Muszę to powiedzieć. A wracając do kampanii węgierskiej, muszę Ciebie trochę zaskoczyć i Państwa, mam nadzieję też. Otóż Węgry są nieco bardziej progresywne w tym względzie niż Polska. I nie mają tak zwanej kategorycznej ciszy wyborczej. Także wydarzenia, spotkania i agitacja będą się jeszcze toczyć jutro, czyli w sobotę. Jutro zakończenie wielkiej kampanii Peter Modior w Debreczynie, czyli drugim największym węgierskim mieście, a Wiktor Orban na zamku w Budapeszcie wieczorem o 19. Tak więc dzisiaj normalny dzień kampanii. Normalny i pewnie tak jak wczoraj, bo to, to, to wygląda tak samo od dłuższego czasu. Lider opozycji niezmordowanie dzień w dzień poza świętami jeździ po całych Węgrzech, spotyka się raz w mniejszym, w mniejszym raz z większym tłumem, raz w większym, raz w mniejszym, raz w mniejszym mieście, ale to jest dosłownie 5-6 czasami spotkań dziennie i jest ich naprawdę bardzo dużo. Ludzie są zadowoleni, że to są także mniejsze miejscowości, gdzie mogą w cudzysłowie dotknąć yy, tego lidera, zobaczyć go i z nim porozmawiać. A Wiktor Orban... No to jest premier, to też trzeba pamiętać o tym. Ma z reguły jedno duże spotkanie dziennie i powtarza codziennie właściwie te same slogany. Nawet jeden z największych opozycyjnych, to jest lewicowy dziennik Neipcowa, dzienników na Węgrzech, dzisiejszy artykuł o wczorajszym spotkaniu w Debreczynie właśnie nazwał dokładnie spotkanie Orbana w Debreczynie. Ukraina, Ukraina, Zeleński, Zeleński. Orban do końca gra tą antyukraińską kartą. Obbombiznok! Oni wierzą, że jeśli odejdzie rząd narodowy, a przejdzie rząd Tisy, Ukraina nie będzie musiała otwierać rurociągu przyjaźni. Tak jest, bo stanowisko węgierskiej opozycji to odcięcie się od rosyjskiej energii i przejście na drogą energię zachodnią. A ten lider opozycji mówi dużo i chyba dużo więcej mówi o sprawach wewnętrznych. No i wydaje się, wydaje się, że ma dużą pewność, że to on będzie rządził po tych niedzielnych wyborach. I jak mówi Peter Modiar, lider opozycji, niewiele zostało tego czasu władzy Viktora Orbana.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 I ta wiedza, raczej to przekonanie, wydaje się jest oparte przede wszystkim na sondażach, które są coraz gorsze dla Fidesu. Opozycja ma coraz większą przewagę w nich, w dwóch czy trzech zdobywa nawet większość dwóch trzecich. Myślę, że jutro będziemy dużo mądrzejsi, bo w sobotę tradycyjnie od wielu lat, dzień przed wyborami, zostanie opublikowany taki duży sondaż, ostateczny, najnowszy sondaż poparcia kilku, przede wszystkim niezależnych sondażowni. Na Węgrzech od bodajże 2006 roku nie robi się exit poli, także w, w, w tym dniu wyborczym, także... Te jutrzejsze wyniki będą ostatnimi, wyniki sondażu będą ostatnimi przed ogłoszeniami komisji wyborczych w niedzielę, bo tak jak powiedziałeś, mniej więcej o północy, a być może w poniedziałek rano. To, to od razu zaanonsujemy wieczorny program, przypomnijmy o wieczornym programie w niedzielę, będziesz w nim brał udział oczywiście, będziemy się z tobą łączyć po 22, a 22 do północy węgierski wieczór wyborczy w Polskim Radiu 24, zapraszamy już dziś, a jeszcze tylko dopytam jedną rzecz, bo jak premier Orban przegra, przyjmijmy taką, taki scenariusz, to co się stanie z tymi zebrami, które on kupował w 2025 roku, do jakiegoś oddadzą, czy coś wiemy na ten temat? A te zebry nie są jego, a te zebry nie są jego, te zebry są, tak przynajmniej tłumaczył Wiktor Orban, to są zebry jego przyjaciela, złośliwie nazywano pięć Starosza, czyli kasiera, czyli Lorynca Miesa Rosza, byłego burmistrza jego rodzinnej miejscowości, obecnie najbogatszego węgierskiego przedsiębiorcy, najbogatszego człowieka na Węgrzech. Także to nie są jego Węgry, broń Boże, to są Węgry, które latają obok. Tam nie ma oczywiście ogrodzenia, ale on leży na, w hotfond pusta, gdzie to jest, na posiadłości obok. To nie są broń Boże zebry Wiktora Orbana. No to i tak się właśnie przenika ten prywatny kapitał z polityką na Węgrzech. Piotr Piatka o tym mówił. Bardzo dziękuję. Dzięki. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie. Szybciutko. Milena Rashid-Szechab. Dzień dobry. Witamy. Dzień, dobry. Dzień Opowiedz, dobry. jak minęła noc, bo y, wszyscy oczywiście y, y, y, właściwie jesteśmy pod urokiem tego, że rozejm, że koniec konfliktu, ale Izrael y, i Liban, który jest po sąsiedzku, chyba raczej y, nie obejmuje ten rozejm i to zawieszenie broni y, tej części konfliktu na Bliskim Wschodzie. No tak, tutaj y, urok się kończy na a, pięknej pogodzie, a cała reszta jest taka średnia, dlatego że... Y, Benjamin Netanyahu powiedział a kilka godzin po tym, jak ogłoszono, że jednak będzie Liban o, o, objęty rozejmem, że jednak nie. I tutaj trwają walki. Co więcej, te walki um, były dość krwałe. To znaczy w, w środę to, przypomnijmy, w środę taka masakra właściwie, którą w ciągu 10 minut armia izraelska Przypuściła atak bombowy na ponad 100 celów w całym Libanie, głównie w Bejrucie. Rośnie liczba ofiar w tej chwili. Jest ponad 300 osób zabitych i ponad 1100 osób rannych. Mówimy o dzielnicach zaatakowanych, dzielnicach gęsto zaludnionych, także tych, które dotąd były uważane za zupełnie spokojne. Na przykład wczoraj wieczorem byłam koło takiego domu zniszczonego, który jest wzdłuż. Promenadę, która jest jedną z głównych atrakcji tego miasta, więc y, naprawdę y, nikt się chyba tego nie spodziewał. Bejrutczycy są w szoku. Y, bardzo są przepełnione szpitale i te szpitale właściwie działają na jakiejś takiej granicy wydolności, mimo że ludzie oddają masowo krew, y, to o, Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że, y, że kończą się leki i wyroby medyczne y, używane do ratowania życia. A z powodu zamkniętej cieśniny Ormus i tej sytuacji w za także zagrożone są dostawy leków dla pacjentów. Przywlekle chorych. Wszyscy obserwujemy dzisiaj to, co się dzieje w Islamabadzie, bo tam spotykają się delegacje amerykańska i irańska. Tam jutro, formalnie jutro się zaczynają, ale dzisiaj już mają się zacząć nieformalne rozmowy, o, którym, o których mediuje premier Pakistanu. Tutaj ma taką bardzo ważną rolę e, rolę e, dyplomatyczną, e, te, to jest bardzo kruche porozumienie. Właśnie między innymi z powodu tego, co się dzieje w Libanie, bo e, Iran powiedział, że, te, że jest taki wronek sine że po prostu tutaj ma być, e, ma być e, spokój w Libanie i ma, ma, być objęte, to są, ma być objęty kraj um, zawieszeniem broni, no ale um, mimo nacisków nawet Trumpa na Netanyahu cały czas jest niespokojnie, cały czas trwają walki i um, wczoraj wieczorem kolejne dzielnice w Bejrucie zostały objęte nakazem natychmiastowej ewakuacji przez armię izraelską, która zamierza je po prostu zbombardować. No To wyjaśnimy tak szybciutko, bo już czas nas bardzo goni. Izrael twierdzi, że wśród domów jednorodzinnych zamieszkanych przez Libańczyków swoje, swoje Siedziby w bollach, A eksperci niezależni czy osoby z okolic Libanu twierdzą, że po prostu Izrael chce burzyć kolejne kwartały miast, bo zamierza je po prostu zajmować. Tak to wygląda z jednej i z drugiej perspektywy. Milena Rashid Szehab była z nami i o tym opowiadała. Dziękuję bardzo. Seldo, magazyn gospodarczy. I dotarł do studia Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejszy magazyn zaczniemy od stóp procentowych. Te pozostają bez zmian, tak wczoraj zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. W efekcie podstawowa stopa procentowa NBP nadal będzie wynosić 3,75%. Według ekspertów utrzymanie tego status quo to przede wszystkim efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie i niepewności dotyczącej tego, jak ta sytuacja przełoży się na poziom inflacji. Tak zresztą też tę decyzję RPP komentował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 No Teraz nad tym został postawiony znak zapytania. Zobaczymy, co przyniosą wydarzenia. Na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy się oddalili od tego celu inflacyjnego. Plus, minus 2,5. Choć, dodajmy, inflacja będzie rosła szybciej od tego, co było zakładane jeszcze przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie, co pokazał zresztą już odczyt marcowy, który był na poziomie 3%. A co przyniosą kolejne miesiące? Jak mówił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, z uwagi na rządowy program CPR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 Tak czy inaczej, perspektywa kolejnych obniżek stóp procentowych mocno się oddala. Według Łukasza Kozłowskiego, jeśli do nich dojdzie, to zapewne dopiero pod koniec roku. Tu przy okazji warto też wspomnieć, że oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych, RPP także przyjęła roczne sprawozdanie finansowe NBP za 2025. Zgodnie z nim ubiegły rok nasz bank centralny zakończył na dużym minusie. Strata NBP wyniosła ponad 35,5 miliarda złotych. To ma być nowe koło zamachowe dla naszej gospodarki. Tak przynajmniej widzi to polski rząd, a chodzi o projekt Local Content z korzyścią dla Polski. Jego założenia wczoraj przedstawił premier Donald Tusk. Local Content ma przede wszystkim wspierać rodzimy przemysł. Na miejsce inauguracji tego projektu nieprzypadkowo wybrano firmę Apator, która produkuje liczniki energii, gazu i wody. Takie urządzenia trafią do innej polskiej firmy Enei, która jest jedną ze spółek Skarbu Państwa. Zdaniem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 Saldo RegioJet wycofuje się z Polski. Ten prywatny czeski przewoźnik kolejowy miał ambicje, aby istotnie namieszać na rynku w Polsce i stać się realną konkurencją dla PKP Intercity. I choć jeszcze jesienią ubiegłego roku wydawało się, że to może się udać, to później pojawiły się problemy. Tuż przed startem nowego rozkładu jazdy w grudniu przewoźnik poinformował, że nie uruchomi 23 połączeń niezaplanowanych. Mówiło się wtedy, że ma on problemy z taborem i z kompletowaniem załóg. RegioJet zapewniał jednak, że są to problemy przejściowe, Okazało się inaczej i wczoraj spółka wydała świadczenie, że wycofuje się z Polski. Ostatnie kursy na trasach Warszawa, Kraków, Gdynia oraz Poznań, Warszawa RegioJet wykona 3 maja. A skąd taka decyzja? Spółka powołuje się na szereg przeszkód, z jakimi spotkała się na polskim rynku. To m.in. blokowanie dostępu, dostępu do infrastruktury, ograniczenie możliwości sprzedaży biletów np. Na, na dworcach oraz, jak to określono, drapieżna polityka cenowa PKP Intercity. Samo PKP Intercity odpiera te zarzuty, twierdzą, że firma nie podejmowała działań mających na celu ograniczenie konkurencji. W oświadczeniu przewoźnik dodał, że jest otwarty na dialog z uczestnikami rynku pod warunkiem prowadzenia go w oparciu o, tu cytat, rzetelne informacje oraz poszanowanie faktów. A teraz w magazynie ważne informacje dla tych z Państwa, którzy w najbliższych miesiącach wybierają się na emeryturę. Otóż Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie tablicę średniego dalszego trwania życia. Dokument ten, choć techniczny z natury, ma bardzo konkretne konsekwencje dla tysięcy Polaków bowiem tablice są wykorzystywane przez zakład ubezpieczeń społecznych do ustalania wysokości świadczenia. Jak wynika z najnowszych tablic, na przykład dla 60-latka, obecna statystyczna długość dalszego życia wyniesie 268 miesięcy. To około dwóch miesięcy więcej niż w poprzednich tablicach, a to oznacza niższą emeryturę około 20-30 zł miesięcznie mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Jeżeli sobie porównamy osobę, która zgromadziła 700 tysięcy złotych i weźmiemy pod uwagę te tablice, które obowiązywały do końca marca tego roku, to w tej sytuacji byłoby to świadczenie w wysokości około 2627 złotych, a obecnie, czyli na podstawie tych nowych tablic, to będzie około 2603 złotych. W przypadku osoby w wieku 65 lat w ramach tych starych tablic to by było 3170 złotych mniej więcej, natomiast nowe tablice dadzą świadczenie w wysokości około 3140. 53. Co ważne, dodajmy, nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. I na koniec spójrzmy jeszcze na to, co działo się na polskiej giełdzie, a tu mieszane nastroje, bo ile indeks WIG20 urósł o ponad 0,5%, to już WIG40 zakończył dzień ze stratu na poziomie 26%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,64 zł, kurs euro wynosi 4,25 a za franka trzeba zapłacić 4,60